thy bidding my master there is a great disturbance in the force i have felt it we have a new enemy the young rebel men of ryloth time has come to free ourselves yeah! Powracamy dzisiaj z moim stałym współpracownikiem w ramach tej serii do omawiania rozszerzonego uniwersum Gwiezdnych Wojen, czy w zasadzie jak już się nie powinno mówić chyba o tym jako rozszerzonym uniwersum, o czym mogliście się niedawno dowiedzieć z jednego z konglomeratowych podcastów mojego dzisiejszego gościa, czyli i, i współpracownika, czyli Mando. Witam Cię Mando, tak na wstępie. Witam Ciebie również i witam wszystkich słuchaczy. Tak, y, przepraszam, że tak y, Cię niezgrabnie wprowadziłem, ale już chciałem uciec w morze dygresji, <laughs> y, więc... No, tak więc Ci tak... wyszło na początek. Tak, tak, tak. Tak, mówimy o kanonie, o nowym kanonie, tylko tym razem, o teraz ja Ci przerwałem, tylko tym razem nie mówimy o komiksach, jak to przyzwyczailiśmy słuchaczy tego bloga, a wyjątkowo powiemy o książce. Dokładnie tak, bo w końcu udało nam się usiąść do książki. Ja jak sobie próbowałem uzmysłowić, to my chyba pierwszy raz zapowiadaliśmy, że usiądziemy do książek chyba już przy okazji przebudzenia mocy, czyli w styczniu, więc jak to przy niektórych naszych nagraniach wspólnych bywa, no trochę trwało zanim do tego tematu w końcu usiedliśmy, no ale miejmy nadzieję, że to taka pierwsza jaskółka i, i trochę się faktycznie uda nam z tym tematem ruszyć i dzisiaj na warsztat weźmiemy książkę Lordowie Sitów Paula S. Kempa, która to powieść była chyba drugą wydaną w Polsce, popraw mnie jeżeli się mylę, przez Uroboros z książką i chyba też jedną z pierwszych, która właśnie jakby wprowadzała ten nowy książkowy Gwiezdnowojenny kanon. Tak jest. Nie poprawiałem, bo nie mylić się. To była druga książka wydana w Polsce bardzo szybko, ponieważ te cztery pierwsze jesienią zeszłego roku Roboros wydał w zasadzie jedna po drugiej i tak, to była chyba jedna z czterech pierwszych, które były wydane w Stanach, z tych czterech pierwszych zapowiedzianych od razu jako start nowego kanonu. I to jest dla mnie osobiście, tak patrząc z boku, jako osoby, która tego starego, rozszerzonego uniwersum nie znała, jeżeli chodzi o książki prawie wcale, bo ja poza trylogią Trona, to, to można powiedzieć, że nie czytałem z starych gwiezdnych wojen książkowych. Dosyć zaskakującym ruchem było to, że w zasadzie te pierwsze książki, Książki, które się pojawiły właśnie w ramach nowego kanonu, to były książki, które się w sumie skupiałem dosyć mocno na y, tych złych, bo pierwsza książka, która się u nas pojawiła, to był przecież Tarkin, druga książka właśnie to Lordowie Sithów i, i to wydało mi się takim w sumie dosyć, no nie wiem na ile oryginalnym, ale no jakoś tam intrygującym zabiegiem, że, że tak jak właśnie w komiksach poszli twórcy nowego, nowego kanonu w takim kierunku bardzo sprawdzonym i bardzo takim bezpiecznym idąc po prostu, czy sięgając po tych bohaterów najbardziej znanych właśnie z filmów, tak właśnie w książkach no, mamy też bohaterów jak najbardziej znanych z filmów, ale właśnie te, te pierwsze książki, jakby nie skupiają, przynajmniej te pierwsze wydane u nas, nie skupiały się właśnie na y, Hanie Luku i Lei, czyli tej takiej no, świętej trójcy ze starej trylogii, tylko właśnie sięgały po, po tą ciemną stronę. I tak się chciałem zapytać w sumie, czy, czy to też było często spotykane właśnie w ramach tego starego kanonu, czy to, czy to było też jakby ogólnie jakby pewne nowum, że, że po prostu właśnie były, były, czy pojawiły się powieści takie, które właśnie sięgały bardziej i skupiały się bardziej na, na tych złych. Wiesz co? Po pierwsze, Lordowie Sithów to skupiałem się na tych złych, ale tylko w, w mniejszej części, moim zdaniem nawet. No tutaj mamy tytuł Lordowie Sithów, mamy na okładce dwóch tych głównych Lordów Sithów, ale tak naprawdę bardziej mielony jest inny wątek, do czego przejdziemy niebawem. Natomiast, wiesz, Stary Kanon to był tak ogromne, że tam już się na wszystkim skupili, na czym tylko można było. I również były książki, które skupiały się na tych złych. A, ty, a czy to było jakieś, jakiś standard? No nie. No, no, ale na przykład no, wiesz, pierwszą książkę wydaną w Polsce napisał James Luceno i to był Tarkin. A James Luceno jest autorem, który pisał w starym, rozszerzonym uniwersum. Miał tam kilka książek bardzo lubianych przez fanów, ale chyba najbardziej lubiana przez fanów to była książka, która miała tytuł Dart Plagius, czyli mistrz Palpatina i to była książka skupiająca się na bardzo mocno na tych złych nie? i właśnie gdy zapowiedziano Tarkina to ludzie liczyli na powtórkę z rozrywki to wyszło słabiej niestety bo też nie miał do czego tak nawiązywać ta, ta wcześniejsza książka to była po prostu e, perełka pod tym względem, że ona wiązała po prostu tyle wątków z całego rozszerzonego uniwersum, że ja nie wiem, czy ktoś ktoś nie ogarnia tego, to by się odnalazł w tej książce. Ona była bardzo mocno polityczna i bardzo mocno... No, to nie była taka żywa, pełna akcji książka i między innymi też taki był Tarkin, Natomiast Lordowie Sithów, tak jak mówię, skupiają się moim zdaniem w, w, jednak w mniejszej części na tych złych, a jednak e, większa część książki to jest wątek buntowników. E, natomiast pisarz, który zabrał się za tę książkę, czyli Paul S. Kemp, tak jak już go zapowiedziałeś, to ponownie jest facet, który już trochę w Gwiezdnych Wojnach napisał. Tak, bo to, jeżeli ja dobrze kojarzę, to jest czwarta jego książka w ramach tego książkowego uniwersum. Czwarta jego książka, trzy napisał w ramach poprzedniego uniwersum, pierwsza w ramach tego i ja ci powiem, że ja tego pisarza całkiem lubię. Nie przeczytałem wszystkiego, co napisał, ale przeczytałem trzy jego książki, czyli prawie wszystko. W Starym Rozszerzonym Uniwersum on napisał jedną z powieści wchodzącą w skład tej serii The Old Republic, czyli Oszukani, to był w Polsce drugi tom. Ja ten tom omówiłem w ramach kombinatu i trochę go wtedy skrytykowałem, chociaż trochę niesłusznie, bo ja go całkiem miło wspominam. I to też był w sumie tom, który w dużej części opisywał y, Darta, y, Jezu, jak on się nazywał? <laughs> Malagusa. To taka postać trochę wzorowana na wejderze właśnie z The Old Republic, on nawet na, on na okładce jest taki łysy Sit, bardzo zły, czyli też na podobnej zasadzie książka, gdzie mamy jeden duży wątek opisujący tych złych, a drugi gdzieś tam opisujący jakąś drużynę, która przypadkiem z tymi złymi walczy. Paul Kemp napisał też... Książkę rozdroża czasu, ona rozgrywa się bardzo późno w tym starym uniwersum pomiędzy dziedzictwem mocy a przeznaczeniem Jedi, czyli tymi dwoma ostatnimi dziewięciotomymi seriami, tam 40 lat po Nowej Nadziei czy 40 parę i to była pamiętam bardzo dobra książka, zresztą trochę balansująca na granicy horroru. A ja nie czytałem jej drugiego tomu, Odpływ, a nie czytałem dlatego, bo po prostu te rozdroża czasu już trochę słabo pamiętałem i nie chciałem się brać za odpływ. Chciałem najpierw przypomnieć sobie rozdroża czasu, a jakoś staram się nie dublować książek w, w tym uniwersum, bo ich jest tak dużo, że wiesz, szkoda mi czasu na czytanie coś drugi raz. E, dlatego cały czas nie wziąłem się za ten odpływ, ale ogólnie tego pisarza lubię, tylko że on jest przeciwieństwem Luceno, czyli tego, który napisał Trekina, bo on pisze zwykle książki takie trochę luźniejsze może, takie trochę, wiesz, przygodówki, dużo akcji i bardzo często, przynajmniej w, chyba we wszystkich, które czytałem, no to bohaterami byli jacyś nieznani ludzie, jacyś dopiero wprowadzani, jakieś postacie wprowadzane, to, to nie był nigdy, wiesz, Luke Han czy y, ktoś y, znany z uniwersum, tylko jak, jakieś no name'y tak naprawdę. No i, i podobnie jest tutaj. To, co wspominasz, to jest o tyle dla mnie zaskakujące, że jak ja sobie spojrzałem na dorobek tego pisarza, to zwróciło moją uwagę to, że to jest jeden chyba z takich twórców, który pisuje w ramach różnych uniwersów. I właśnie ja trochę byłem zdziwiony nawet jak przeczytałem Lordów Sithów, że odniosłem wrażenie, że on się w tych Gwiezdnych Wojnach dobrze czuje, jak na, na właśnie gościa, który no ma w swoim dorobku właśnie też książki z innych uniwersów, no to ja bym się spodziewał raczej, że on będzie tak grał bardziej bezpiecznie mam wrażenie, a tutaj tak, trochę przechodząc do fabuły... Yy... Ale wiesz co, jeszcze zanim przejdziesz, to nie jest jakaś, coś wyjątkowego, bo ci autorzy bardzo często pisują do różnych uniwersów, bo oni tak zarabiają, no wiesz, no to, to nie są pisarze, którzy stworzyli coś swojego, tylko tacy bardziej wyrobnicy w większości i bardzo często jak się prześledzi bibliografię takiego twórcy, to znajdziesz tam, nie wiem, coś z obcego, coś z jakiegoś tam, no nieważne, no, z innych uniwersów. Nie? Mm. Także to nie jest jakaś... Jak, jak coś, to co by wyróżniało tego pisarza tak naprawdę. Znaczy, to, to tylko to tak czy siak jakby to jest otry, intrygujące dla mnie, że no je, jednak ja rozumiem, że można być takim trochę wyrobnikiem czy rzemieślnikiem, który będzie sobie trzepał te książki w ramach różnych uniwersów, żeby po prostu zarabiać kasę. Natomiast no, zawsze mi się wydawało, że to się musi albo przełożyć na to, że to będą książki właśnie takie dosyć mocno skupione na tym co wszyscy dobrze znamy, albo że to będą książki jakby nie, niezbyt ingerujące w sam świat, tylko właśnie mocno oderwane z kolei od tego świata, no bo tak mi się wydawało zawsze, że żeby pisać taką książkę w ramach rozszerzonego uniwersum, która by była naprawdę jakoś tam wartościowa, no to pisarz, nie wiem, powinien się odnieść jakoś do, nie wiem, jakichś ciekawszych wątków, może z pozostałych książek albo do jakichś ważniejszych postaci i tak dalej, i tak dalej. A takie podejście, że tak powiem, to raczej by wskazywało na no to, że to muszą być pisarze, którzy, nie wiem, chociażby fanosko trochę głębiej w tym siedzą. No właśnie, A... pytanie też na ile oni są fanami, bo to bardzo często ci pisarze są fanami. No to to by wyjaśniało być może te moje wątpliwości właśnie co do takich autorów. No ale to z tego wynika, że generalnie oceniasz go tak jak mówisz dobrze, bo nawet jeżeli jedna trochę słabiej, no to myślę, że dwie na trzy pozytywnie oceniane książki to jest całkiem niezły wynik. I wypadałoby przejść do samej fabuły, dlatego że Lordowie Seatów, to tak jak ty trochę też już uprzedziłeś właśnie to wprowadzenie do fabuły. To jest książka, która wbrew tytułowi zawiera w sobie trzy takie dosyć równorzędne, no może nawet właśnie z wysuwającym się na pierwszy plan tym wątkiem rebeliantów, trzy równorzędne, równorzędne wątki i tak mamy tutaj ten wątek rebelii i tutaj, której przewodzi Cham Dula i to jest postać którą ty pewnie świetnie znasz bo z tego co ja pamiętam z twoich innych podcastów to jest chyba postać, która się pojawiała i w serialu animowanym Wojny Klonów i w, teraz w Rebeliantach i chyba też w innych książkach. Ja się przyznam bez bicia, że przez to, że nie śledzę tych seriali animowanych i też tak jak wspomniałem książek nie czytałem wcześniejszych, no to dla mnie to była postać stać zupełnie nowa. Mamy drugi wątek bezpośrednio powiązany z wątkiem rebeliantów, bo tutaj ci rebelianci decydują się na taki można powiedzieć akt terroru wręcz i decydują się na to, żeby spróbować zabić Wejdera i Imperatora, którzy zmierzają jako goście, czy jako tacy ludzie, którzy chcą trochę zaprowadzić porządku na planecie i nie wiem, jeżeli byś mi przypomniał jej nazwę, bo teraz mi wyleciało z głowy. Ryloth. Tak. To jest planeta tych y leków, czyli tak. tych z głowogonami. Dzięki. I właśnie decydują się na zgładzenie tych lordów Sithów tytułowych i mamy drugi wątek właśnie skupiony na Wejderze y i Imperatorze którzy tutaj, no nie wiem na ile tutaj chcemy spoilerować, bo to w sumie się dosyć późno okazuje, jakby w jakim kierunku ten wątek idzie, no ale, ale mamy ten wątek właśnie tych lordów i tutaj jakby pewną dynamikę pomiędzy nimi. I mamy trzeci wątek taki, powiedziałbym, polityczny, który łączy w sumie te dwa wcześniejsze wątki, bo mamy wątek... Taki imperialny, ja bym go nazwał, gdzie mamy z jednej strony Belkola Draja jakiegoś takiego urzędnika imperium, który ma chrapkę na to, żeby stać się mofem i zastąpić na stołku dotychczasową mof Mors, która jakby sprawuje władzę właśnie na planecie. No i, i to jest wątek, który ja mówię, że łączy jakby te dwa wcześniejsze wątki niejako, dlatego że to łączy wątek rebelii z wątkiem Imperium, bo mamy z jednej strony właśnie poczy, śledzimy poczynania imperialnych, a z drugiej strony Belko Dry jest jakoś tam umoczony i związany właśnie w pewien sposób z tymi rebeliantami, buntownikami. No i te wątki stopniowo się zaczynają coraz bardziej zazębiać, tak żeby można powiedzieć w tym wielkim finale połączyły się już całkowicie. I... Tak przechodząc dalej, chyba, że nie wiem, że chcesz coś do tego zarysu ogólnego fabuły dodać na tym etapie. Nie, no do ogólnego nie, teraz szczegółowo, <śmiech> tylko pytanie... Kto od którego wątku zacząć, który będzie najmniej spoilerowy, żeby ten najbardziej powiedzmy, który chcemy, w który wej chcemy wejść najgłębiej, zostawić sobie na koniec. Znaczy wydaje mi się, że najmniej, najmniej spoilerowy mimo wszystko jest ten wątek pierwszy, czyli wątek y, tej rebelii twileków, no bo o, to jest. Dobra, ty, tylko od razu już nie chciałem ci przerywać, ale mhm. nie mówmy rebelii, tylko buntowników, bo y, to są prekursorzy rebelii, ale jeszcze w tym momencie sojusz rebeliantów to tam jest, jeżeli tak, nawet tak. gdzieś istnieje, to jest rozsypany po i, i w ogóle jakiś tam zalążek jego. A to, to, to, to, no, my stosujemy tutaj z przyzwyczajenia określenie rebelia, ale to są buntownicy jeszcze. Oni Ogólnie w, w tym okresie to rebelia jeszcze nie jest jakimś tam związanym sojuszem raczej, tylko to są grupki rozrzuconych buntowników i właśnie czam jest taką postacią, on się pojawił tak naprawdę chyba tylko w dwóch odcinkach Wojen Klonów, ale był dość wyrazistą postacią, więc tak dało się ją zapamiętać. W serialu Rebelianci on się pojawił dopiero w tym sezonie, w drugim sezonie, także ja już miałem książkę przeczytaną w zasadzie y, zanim on się pojawił i to w jednym odcinku Rebeliantów był tylko, ale już jest w trailerze trzeciego sezonu, czyli wiadomo, że to będzie jakaś postać ważna. Zresztą Cham syndula jest ojcem Harry Synduli, czyli y, głównej bohaterki, i serialu Rebelianci, tej zielono skórej kanki. Czyli jest to no, bardzo ważna postać dla kanonu. I on właśnie tak był zarysowany w, w serialu już Wojny Klonów. On był takim buntownikiem o wolność tej planety. Przy czym to był taki buntownik bardzo mocno balansujący na granicy terroryzmu. On tam był ścigany przez władze tej planety, bo. To był przestępca. No, przestępca walczący o wolność, o wolny rajlot. I tutaj już trochę idzie wyżej, no bo tutaj już nie tyle o rajlot, co już chcą zabić właśnie Vadera i Palpatina, czyli już chcą o ten level wyżej pójść, ale to nadal jest w sumie najciekawszy tutaj wątek właśnie, że Ci prekursorzy rebelii bardzo mocno balansują na takiej cienkiej granicy i w zasadzie bliżej im do terrorystów niż do bojowników o wolność. Oni tam sobie powtarzają w głowie często, nie jestem terrorystą, jestem bojownikiem o wolność, czy coś takiego, takie zdanie tu w książce pada, ale ich czyny no, zdają się temu przeczyć, bo oni przecież zabijają tych pracowników imperium z zimną krwią. To są jacyś pracownicy techniczni na przykład, to nie są żadni żołnierze. Oni wpadają do pomieszczenia i ich wyrzynają po prostu, strzelają w tył głowy, gdzieś tam w windzie na przykład wchodzi taki buntownik przebrany za jakiegoś tam pracownika i strzela w tył głowy człowiekowi, który przed nim stoi. A już w końcówce to już w ogóle zaprzeczają całkowicie swoim ideałom, bo Lordowie sitów są tak skonstruowani, że to jest w zasadzie jedna akcja. I połowa książki dzieje się w przestrzeni kosmicznej, przy czym to jest też tak skonstruowane, że y, mamy różne etapy tego całego ataku. Czyli To nie jest, to, to się w zasadzie nie nudzi, bo mamy jakiś tam etap pierwszy, etap drugi, potem jest wydarcie się na ten niszczyciel, etap no bo trzeci, tutaj, to, kolejny. To, to, przepraszam, ja ci tak wpadnę w słowo, tylko bo... No, bo, bo trochę się zagalopowałem. Bo, bo, bo wspomniałeś właśnie o tym ataku, to może dla słuchaczy, którzy jakby... Yy, chcieliby się dowiedzieć dokładnie o co chodzi, to tutaj ten, wychodząc od tego, co ty wspomniałeś, że to są tacy bojownicy, można powiedzieć, to jest taka partyzantka tego ruchu wolnego relot tak, jeżeli dobrze wymawiam. I oni decydując się na uśmiercenie tych lordów Sithów dwóch głównych, przywódców Imperium, decydują się na taki bardzo śmiały atak. Cham decyduje się, że można powiedzieć, że trzeba wykorzystać okazję, że oni się pojawiają właśnie na planecie i decyduje się rzucić wszystkie swoje siły, które ma, żeby zaatakować gwiezdny niszczyciel i żeby doprowadzić do w miarę możliwości zgładzenia lordów już na samym niszczycielu poprzez na przykład właśnie zniszczenie niszczyciela. A ewentualnie, jeżeli by się okazało, że nie wiem, uda się właśnie im ewakuować z, z, z tego atakowanego statku, no to wykończyć ich już po prostu na planecie, która będzie dla nich no obca, a, a tutaj twilekowie no, będą u siebie i, i powinno im się udać jakby ten śmiała tak doprowadzić do końca. No i tak jak wspominasz tutaj, ten wątek właśnie tej partyzantki, tych takich bojowników o, o wolność planety, on jest poprowadzony tak, że my na samym początku właśnie śledzimy przygotowania do tego ataku, przy czym to, to już od w zasadzie pierwszych z sekwencji to raz, że tutaj jest bardzo dużo akcji, bo już w trakcie tych przygotowań to mamy takie sceny, które gdzieś tam podbudowują też to, co będzie później, bo na przykład mamy nie wiem, jakąś tam scenę, gdzie jakby spotykają się z Wejderem, na przykład pierwszy raz nasi bojownicy, który atakuje właśnie jeden z tych statków, tych partyzantów na przykład i, i robi tam po prostu no, niesamowitą rozpierduchę. Mówiąc kolokwialnie, you <laughs> I tak stopniowo, jakby właśnie te wątki są rzucane, że właśnie mamy budowany ten wątek przygotowań do ataku i, i śledzimy sam atak. Mamy z drugiej strony rozwijany wątek właśnie tego Belkora Draja, który gdzieś tam właśnie przez to, że jest taką postacią, która gra na dwa fronty, on współpracuje właśnie z szczamem syndulą, gdzieś tam jest troszeczkę szantażowany, a, a z drugiej strony, no można powiedzieć, że on po prostu nie jest lojalny wobec imperium, tylko no, chce wykorzystać, jakby jemu się wydaje, że wykorzystuje te tego czama Syndule, żeby osiągnąć swoje cele. No i, i z trzeciej strony właśnie śledzimy właśnie poczynania Wejdera i Imperatora, którzy, no też jakby jest tam zaprezentowany właśnie ten taki wątek troszeczkę bardziej polityczny, czyli gdzieś tam właśnie jest nakreślona ta sytuacja na planecie, która się jakby tam stopniowo pogarsza, no i, i jakby tutaj Imperator i, i Vader decydują się na wizytę, przy czym też okazuje się później stopniowo, że tak na nową sprawę Imperator chyba miał dodatkowy cel, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że, że Imperator miał też dodatkowy cel, że zabrał ze sobą tam Wejdera właśnie na, na, na tą y, wyprawę, y, że się tak wyrażę, no i wracając właśnie do tego momentu, w którym ci przerwałem, za co y, przepraszam, y, no tutaj mamy taką ciągłą akcję i i właśnie obserwujemy stopniowo, jak już się zaczyna właśnie realizować ten plan partyzantów, no to obserwujemy takie stopniowanie napięcia, gdzie mamy właśnie najpierw atak na niszczyciel i to jest z jednej strony taka no, potężna bitwa, w, w, w której uczestniczy dziesiątki statków różnego rodzaju I, i mamy bitwę taką powietrzną, że się tak wyrażę, a z drugiej strony mamy do czynienia z takim atakiem trochę właśnie takim partyzanckim, gdzie oddziały tego wolnego relotu pod przykrywką dostają się właśnie na niszczyciel, no i próbują dokonać właśnie dywersji, czy aktu, aktu zniszczenia poprzez tam wysadzenie napędu, jeżeli ja dobrze pamiętam. I też mam akcję na tym niszczycielu, która się znowu bardzo szybko przenosi najpierw w przestrzeń kosmiczną, a później na planetę. Także tutaj no akcja, akcja, akcja, akcja no można powiedzieć, że tutaj naprawdę nie sposób się nudzić, tym bardziej, że właśnie te wątki systematycznie się przeplatają. No to jest takie, takie trochę 24 godziny w pewnym momencie. Naprawdę jak zaczyna się mieć wrażenie, że za chwilę siądzie napięcie, to tutaj jest jakiś zmiana planu albo kolejny etap planu i napięcie powraca. Chociaż akurat jak schodzą na planetę, to tam następuje takie drobne zwolnienie. Dopiero w końcówce to znów rusza. Akurat część na planecie może bym trochę odchudził, ale ja tu już z dygresji w dygresję przechodziłem, bo <grym> zacząłem od tego, że ten wątek rebeliantów jest w ogóle cały nowy kanon. Zupełnie inaczej pokazuje nam właśnie wątek początków Sojuszu Rebeliantów. Bo to już było w Tarkinie. W Tarkinie już ci bohaterowie, którzy tam próbowali. Mm, nie pamiętam co oni robili, chyba ukradli statek trakinowi, to oni już byli tacy nie do końca krystalicznie czyści, tylko że tam to były takie no name, które kompletnie nie bardzo nas obchodziły, a tutaj właśnie już mamy innych bohaterów i ich historie nas obchodzą, ale to są postacie których nie zestawisz, wiesz, z filmowym lukiem czy z filmowym Hanem, którzy są, wiesz, krystalicznie czystymi wielkimi bohaterami, którzy walczą o wolność i mają tysiące idei wzniosłych. To jest zupełnie inny obraz rebelii. I tak mniej więcej budował nowy kanon y do tej pory to, bo również w książce Battlefront, Kompania Zmierzch jest to w ten sposób przedstawione. Ja o tej książce najprawdopodobniej niedługo będę mówił w konglomeracie. Również w jednej z młodzieżówek jest bardzo fajny motyw, który wypacza filmowe wydarzenia z szóstego epizodu, stawia je w innym świetle i rebelię stawia w Dużo gorszym świetle. No, a tutaj, właśnie tak jak mówiłem, to są bojownicy, którzy zabijają, często z przyjemnością. I to są bojownicy, którzy yy, właśnie przeprowadzają egzekucję nieuzbrojonego personelu, którzy. Yy, gdy już, bo to właśnie wtedy przeszedłem w dygresję, gdy już akcja zeszła na planetę, no to oni walczą na swojej planecie, a oni przecież tam przeprowadzają ataki na centra fabryczne, pełne cywilów i takimi w zasadzie pojedynczymi atakami oni tam wpływają przecież na gospodarkę całej planety, a teoretycznie walczą o wolność tej planety. Także dochodzimy do takiego momentu, że naprawdę Cham Syndula i ta jego bojówka zatraca się kompletnie w tym, co robi, bo już w ogóle w finale, gdy oni są tam w takiej wiosce, to już w ogóle nie, już tutaj nie będę się zagłębiał w ten temat dalej. Te swoje wartości i ideały muszą yy, mocno przemyśleć, bo idą naprawdę w złym kierunku. Znaczy, to jest w ogóle dla mnie akurat dosyć ciekawy wątek, yy, bo, bo tutaj, tak jak ty wspomniałeś właśnie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy o tym też prywatnie, że właśnie w tych książkach pojawia się taki yy, właśnie trochę yy, kwestia, yy, Pójścia w odwrotnym kierunku niżli to było do tej pory, czyli takiego wybielania, można powiedzieć, tej rebelii, takiego jednoznacznego pokazywania jej pozytywnie, dlatego że to jest też zestawione w tej książce, wydaje mi się, z drugim wątkiem, który przynajmniej ja komiksowo chociażby obserwuję, który też nie wiem na ile to jest jakiś pomysł na rozwijanie przynajmniej t, t, tych konkretnych postaci, jakieś tam budowanie, właśnie czegoś większego w tym kanonie. Ja mam na myśli taką nie powiedziałbym walkę, ale takie testowanie wejdera przez Imperatora. To się pojawiało w komiksach już, ja o tym pamiętam też, mówiłem, że mnie to troszeczkę zaskoczyło i nawet trochę mi się nie podobało w, właśnie w samym komiksowym Wejderze, gdzie, gdzie po prostu tam Imperator odstawia w zasadzie Wejdera na boczny tor, przecież tam dostaje Wejder w komiksach jakiegoś tam takiego Imperatorowego Sługusa jako zwierzchnika w którymś momencie itd., itd., i tutaj, tak jak ty wspomniałeś właśnie z jednej strony, że mamy ten wątek rebelii, która, no rebelii bojowników tej partyzancki, partyzantki takiej, która no, bynajmniej nie jest krystalicznie czysta, bo tutaj to też jest ciekawie poprowadzone, jeżeli chodzi o samą tą partyzantkę, że właśnie tutaj mamy to też przedstawione z perspektywy kilku postaci, cały ten wątek. I widać, że właśnie jest tak, że te postaci różnie do tego podchodzą. Niektórzy mają motywacje bardziej osobiste, że się tak wyrażę, taką w zasadzie prowadzą prywatną zemstę, czy uczestniczą w prywatnej zemście. Inni właśnie teoretycznie walczą o wzniosłe ideały, a inni właśnie sprawiają wrażenie, jakby się po prostu dobrze bawili tym, co robią, czyli szkodząc imperium, że tak powiem, czy walcząc właśnie w ten sposób. I z drugiej strony właśnie ten wątek, o którym ja zacząłem mówić, czyli to testowanie Wejdera, on tutaj też jest bardzo istotny, bo ja w zasadzie od samego początku tej książki, jak pojawia nam się tutaj główna dwójka właśnie tych złych, to miałem wrażenie, że Imperator pokrywa sobie bardzo mocno z Vaderem i, i tutaj to jest na każdym kroku podkreślane, że on tak wyciąga na przykład zdrady Anakina jeszcze, przywołuje w ogóle jakieś wydarzenia różne z przeszłości, cały czas jakby... No, poddaje różnym próbom takim i psychologicznym i, i też później można powiedzieć, że też takim bardziej bezpośrednim Wejdera i to no, wydaje mi się o tyle interesujące, że też no, ja oczywiście mówię książkowego starego kanonu nie, nie znałem, ale nawet kojarząc komiksy to, to ja się z tym pierwszy raz właśnie przy okazji nowego kanonu spotkałem że to było aż tak silnie podkreślane, no bo teoretycznie to no, zawsze gdzieś to jest wpisane w Lordów Sithów, no bo zawsze się mówi, że jest ich dwóch, tylko mistrz i uczeń i że uczeń musi zabić mistrza i że tutaj, gdzieś tam jest wpisany ten konflikt pomiędzy właśnie uczniem a mistrzem no w, w jakby samą ideę Sitów. Natomiast jakby to ja bardziej gdzieś tam miałem z tyłu głowy, niż to widziałem jakby fizycznie, gdzieś tam właśnie w komiksach, żeby się to przewijało i też nie słyszałem takich, o takich wątkach, a tutaj mówię te dwie kwestie tu są, tu są bardzo istotne i też żebyśmy do, dorzucili jeszcze troszeczkę kontrowersji, to to jest kolejna książka, gdzie pojawia się wątek homoseksualny, za który ten nowy kanon jest dosyć mocno e, opluwany. Ale już przecież. poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zanim do tego przejdziesz, to <grym> ja o lordach chwilę. <grym> nie, nie, to tylko ja tak na razie, wiesz, to ja bym chciał właśnie, żebyś ty się ustosunkował, tylko to jakby chciałem nakreślić, że wiesz, że jakby tutaj mamy trzy takie, można powiedzieć, jakby z, z mojego punktu widzenia pewne nowe rzeczy, i jakoś tam kontrowersyjne pewnie też i dla fanów, które się pojawiają właśnie w tej powieści i są zebrane jakby w, na, na różnym poziomie. To znaczy, to, to całe relacje między Imperatorem a Vaderem, to, to nie jest chyba jakaś kontrowersja, mi się wydaje. Nie wiem, czy to było do takiego stopnia w starym kanonie, ale było na pewno. No na pewno on tam yy, Teraz ostatnio omawiałem ten komiks Starorz w cieniu Jawina i on się dzieje dokładnie w tym samym czasie, co komiksowe, te nowe, Marvelowskie I tam też jest, że Imperator jest wkurzony na wejdera, jest chociaż nie jest, to, nie jest to tak podkreślane i nie jest to tak rozwinięte, ale, ale jest. nie? Także to gdzieś tam się też przewijało, ale mnie się ten wątek tych dwóch lordów tutaj podobał. Między innymi dlatego, że on nie był aż tak na czoło wysunięty i to, co dostajemy, to jest tu dużo fajne rzeczy. To nie jest geneza tych lordów. To jest po prostu właśnie ich wyprawa w to miejsce i, i różne ich relacje zachodzące gdzieś tam w trakcie tych walk. I między innymi jest to, co ty mówisz, ale też jest kilka takich ciekawych rzeczy, jak na przykład reakcja ludzi na widok Wejdera z mieczem, bo niby minęło nie pamiętam ile lat przed epizodem czwartym rozgrywa się akcja, no ale minęło kilkanaście lat od czystki Jedi, a ludzie jakby już nie pamiętali w ogóle, kim są Jedi, nie pamiętali miecza świetlnego. Jak widzą Wejdera z mieczem świetlnym, to po prostu są posrani po, po gaciach i, i, i trzęsą kolanami. A to też w ogóle to tak wpadnę ci w słowo, ale, ale to muszę o to dopytać, bo też słuchając właśnie twoich innych podcastów książkowych, to czy to nie jest trochę tak, że w tym nowym kanonie to w ogóle Imperator i przede wszystkim Vader no, nie są kierowani na takie po prostu absolutne nemezis, bo, bo mi się wydaje, że tu już o tym już wspominałeś gdzieś, że właśnie y, Vader w jakiejś książce też już się pojawiał właśnie, czy to w serialu, czy nie wiem, w Rebeliantach czy gdzieś właśnie w ramach nowego kanonu już też się no, pojawiał no, właśnie się jako pojawia taka w kilku me mega, mega, mega potężna postać po prostu, gdzie, gdzie jak wyciąga miecz, to wszyscy są absolutnie przestraszeni i, i, i no... no... tak było i w battlefroncie i, i, i... I w rebeliantach, tylko że w rebeliantach no to tych mieczy jest dużo, a w książkach tych yy, i Battlefront i Lord of the Sithów, to jak on wyciąga miecz, to ludzie w ogóle dębieją, co się dzieje z czym on na nich idzie, nie? Jakby, jakby już nie pamiętali kim byli Jedi i tak dalej jakby to już się w legendy zamieniło natomiast sam Palpatine jest tutaj, yy, fajnie ukrywa to wszystko, bo w pewnym momencie on musi pokazać swoją moc no i gdy to robi, to eliminuje się świadków tego wydarzenia po wszystkim. Tak, to, to, to w ogóle była bardzo bardzo fajna scena, to mi się strasznie podobało, że, ale to w ogóle ja bym na duży plus tej książki dał, że ja odnosiłem wrażenie, że tu Kemp dba o takie drobne szczegóły, które no podejrzewam, że wielu innym pisarzom gdzieś tam mogłyby uciec po prostu. A właśnie tutaj takich trochę kwestii było, gdzie on właśnie czasami się skupiał na jakichś takich drobnostkach, które daną scenę albo nie wiem, daną reakcję czy, czy dany czyn postaci o jakiejś określonej stawiały troszeczkę w innym świetle. I tutaj na przykład właśnie to, to kiedy Imperator z, z zaczyna się posługiwać mieczem, no to, to mi się bardzo podobało, jak, jak to zostało rozegrane. No, on to ukrywał, nie? No, i, i chciał to ukrywać dalej. To tak jak na przykład w komiksowym Star Wars od Marvela, chyba w pierwszym, w jednym z pierwszych zeszytów, w pierwszym tomie na pewno, jest scena, gdzie podczas walki Vaderowi spada hełm i jeden ze szturmowców mu go podaje, a ten mu skręca kark, nie? Mhm. Bo widział go, wiesz, tam, widział tak, jego ułomność, nie? Znaczy, w tym przypadku, no to zupełnie co innego. Tu widział jego ułomność, tutaj widział jego potęgę. Jeden chce ukrywać jedno, drugi, drugie. No dobra, dobra, ale też są właśnie fajne elementy to, co mówisz. Czy znaczy, ty mówisz o wyciąganiu jakichś starych grzechów z przeszłości? Yy, no kurczę, dawno czytałem tę książkę, ale pamiętam, że kilka razy właśnie wchodzimy w głowę Wejdera i cofamy się do kilku tak, wydarzeń tak, tak, właśnie tak, tak. z prequeli i z Wojen Klonów. To mnie się to o tyle podobało, że wiesz, ten nowy kanon trochę się wypina na prequelę. Nowe filmy jakby starają się odciąć od tego jak się da, nowe gadżety i tak dalej. I wszelki jakiś powrót i wszelkie połączenie z tymi starymi czasami to ja jakoś na plus zawsze odbieram. Natomiast wspomniałeś o tym wątku homoseksualnym i zanim do niego przejdę, to dwa zdania o, o tym wątku imperialnych. No bo wątek homoseksualny właśnie w tym miejscu się przewija. Dla mnie ten, ta historia tej dwójki imperialnych oficerów była cholernie ciekawa. To był świetny wątek. Ich różne spiski, ich różne relacje, ich cała walka o miejsce w hierarchii, różne konszachty z tymi buntownikami, udział w spisku i tym zamachu i to, co dzieje się z tym, z tym właśnie, ja nie pamiętam już ich nazwisk. To jest ten Be Belkol Dry i no, bo on... On naprawdę y, pogrąża się w tym coraz mocniej i nie może wyjść, więc musi się coraz bardziej pogrążać. Mnie się to bardzo podobało. Znaczy ja tu się w pełni zgadzam, bo dla mnie to był najciekawszy z tych trzech wątków. No właśnie, ja bym nawet bym zastąpił kilka y, fragmentów tam z Wejderem i Palpatinem, którzy y, przez pewien czas biegają i wyrzynają y, faunę z planety Ryloth. <śmiech> bym zastąpił właśnie rozbudową tego imperialnego wątku. Tak, tak, bo tutaj to jest, to jest naprawdę fajnie poprowadzone, bo to mogłoby się wydawać, że to jest tak dosyć prosto, że mamy właśnie tego Belkora Draja, który po prostu chce wygryźć dotychczasową mof planety, czy zarządcę planety, no bo to chyba, to nie są przecież to, to same tytuły mof i zarządca planety, no ale to jest wątek, który im dalej tym wydawał mi się ciekawszy, bo właśnie na przykład chociażby przemiany, które tutaj bohaterowie przechodzą, to też w tym wątku też są chyba najlepiej poprowadzone, bo właśnie tak jak ty mówisz, że z jednej strony mamy tego Belkora Drya, który coraz bardziej się pogrąża i tutaj obserwowanie tego jego takiego powolnego zatracania się, takiego powolnego upadku no to jest bardzo ciekawe tym bardziej, że tutaj mamy kilka świetnych scen z nim jak taka jedna no to, to jest jakiś tam malutki spoiler ale, ale wydaje mi się, że to jest chyba do, do zaakceptowania jak jest taki moment, kiedy on się jakby orientuje, że tak na dobrą sprawę, to co jemu się wydawało, że on jest w tym układzie pomiędzy właśnie Czamem, Syndulą i nim tą stroną taką dominującą, czy tą stroną, która tutaj rozgrywa swoją partię, rozgrywa właśnie, czy prowadzi jakąś tam swoją grę i, i, i tą stroną, która jest górą no to, to nagle się okazuje właśnie i on sobie uświadamia, że, że jest po prostu dokładnie odwrotnie, no to, to, jest, to była świetna scena i to no, mi się strasznie no. podobało i z drugiej strony właśnie też jakby jak gdzieś tam jakby widziałem, że się krytykuje właśnie ten wątek też homoseksualny w tej książce, tak jak i w innych, natomiast to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jakby sprowadzenie na przykład Moth Mors tylko i wyłącznie do tego to jest no duże nieporozumienie, bo, bo ta postać też jest fajna, też jest interesująca i też mi się bardzo podobało, jak ona właśnie przechodzi w trakcie wydarzeń, które tutaj następują, taką mną no przemianę i kiedy gdzieś tam ona wkracza do akcji bliżej finału, no to to jakby te wydarzenia też mi się strasznie podobały, jak to było wszystko fajnie, fajnie rozpisane i jak zostały na przykład te, te różne frakcje w ramach właśnie Imperium też zarysowane, bo, bo to też jest zresztą taka kolejna rzecz, która jakby mi się wydaje, słuchając właśnie i opowieści o innych książkach z tego nowego kanonu, że poprawnie, mnie, jeżeli się mylę, ale to też chyba jest jedna z rzeczy, które gdzieś tutaj się pojawiają częściej, czyli, że Imperium też nie jest takie jednorodne, że tutaj mamy tych takich fanatyków, że się tak wyrażę, albo takich wiernych właśnie Imperium i mamy właśnie też częściej pokazanych właśnie trochę takich albo karierowiczów, albo wątpiących takich bardziej niejednoznacznych, imperialnych, że się tak wyrażę, czyli, czyli tutaj jakby nie tylko rebelia, czy ci bojownicy są bardziej w skali szarości rysowani, ale też właśnie ci imperialni też jakby trochę schodzą właśnie w tą taką szarą strefę, bo no, ja nie wiem, czy na przykład tą Mothmors można jakby bardzo jednoznacznie negatywnie ocenić, bo właśnie jak się on zestawi z poczynaniami tych partyzantów, no, no to ona wcale się taka jakby zła do, do szpiku kości nie wydaje, nie? Tylko no, ona jest, jest po stronie imperialnych oczywiście, natomiast no, to, to nie powoduje, że właśnie, że ona jest jaką, jakąś taką nie wiem, władczynią siejącą terror na, na planecie, no tylko po prostu no, gdzieś tam no, jest namiestnikiem imperium i, i tyle, nie? Także to też dla mnie je, jakoś tam było w tym wątku interesujące. No, no, ja się zgadzam. A w końcu do tego homoseksualnego wątku się odniosę. Znaczy ja w zasadzie zastanawiałem się, czy w ogóle poruszać ten temat. Bo wiesz, za chwilę będziemy omawiać trzeciego Star trek'a i znów będziemy musieli ten wątek poruszyć. Za chwilę ja będę omawiał kolejne książki Gwiezdnych Wojen i znów będę musiał do tego wrócić. A ja czasami uważam, że nie powinno się o tym jednak gadać, bo samo gadanie na ten temat sprawia, że traktujemy to jako coś wyjątkowego, a z drugiej strony, no, nigdy nie było newsów na zasadzie, w nowej książce Star Wars będzie heteroseksualna postać, no, a właśnie w Lorda Sitów to był chyba nie wiem, czy to był pierwszy raz no, ale pierwszy na pewno w nowym kanonie i wiesz, te wszystkie pudelki popkultury podchwyciły to i zrobiły po prostu takie newsy które pociągnęły fale, wiadomo, jakich komentarzy. A tak naprawdę w Lordach Sitów to jest tak zmarginalizowane, to jest tak y, mało istotne, że ona jest akurat homoseksualna, a nie heteroseksualna. Tam po prostu chodzi o to, że ona kiedyś miała jakąś miłość, która już nie żyje i to jest wszystko. Dużo bardziej to jest i y, dużo bardziej nachalnie, chociaż ja też y, tego nie krytykowałem. Jest to rozwinięte w książce Koniec i Początek, przy czym po prostu Chuck Wendig, który napisał Koniec i Początek, jest marnym pisarzem i on tam każdy wątek dotyczący związków napisał źle. Nieważne, czy to był związek heteroseksualny, czy homoseksualny, był na siłę chamsko wciśnięty i tak naprawdę tych heteroseksualnych było pewnie z pięć razy więcej niż tych homoseksualnych, no ale wiesz, każdy widzi to, co chce widzieć, a do tego jeszcze Chuck Wendy trochę po chamsku to potem wykorzystał, bo w momencie, gdy przez jego książkę poszła fala krytyki, to on, wiesz, wykorzystał to jako tarczę, odbijał, że krytykujecie moją książkę, bo poruszyłem wątek gejowski, nie? A tak naprawdę prawdę po prostu marnie napisał, nie? Ale to ja jakby się w, zgadzam z Tobą w pełni, że teoretycznie nie powinniśmy o tym dyskutować, ale ja szczerze mówiąc celowo nawiązałem przy tej książce do tego konkretnego elementu, bo ja wiem, że właśnie głównie fala krytyki się przelała po publikacji końca i początku, gdzie, gdzie tak jak zresztą wspominasz, ten wątek był trochę na, bardziej na pierwszym planie. I ja bym chciał, że tak powiem, żebyśmy właśnie się odnieśli trochę do tego teraz już do tego więcej nie wracali, bo ja mam bardzo podobne zdanie, że, że no nie powinniśmy specjalnie o tym dyskutować i trochę mnie z jednej strony śmieszy, z drugiej strony irytuje, że w, w świecie popkultury często właśnie tak Jakiś tam marginalny wątek, który tak na dobrą sprawę jest tylko jakby kolejnym elementem opisu postaci, który powinien wydawać się w trakcie lektury zupełnie normalny i standardowy, jest sprzedawany jako, no nie wiem, jak duża kontrowersja. Tym bardziej, że ja wspomniałem o tym, że tutaj ten wątek jest fajnie wpleciony, bo warto wspomnieć, że właśnie to, że ta Morse miała żonę i, i że ją jakoś tam straciła, to to jest jakby istotny element tej fabuły. I to nie jest tylko tak, że po prostu to jest rzucone, żeby, nie wiem, spełnić coś, co pewnie niektórzy z lubością, aczkolwiek mylnie uważam za jakąś tam odhaczanie politycznie poprawnych elementów w powieści, tylko wydaje mi się, że to był jakiś tam zabieg autora, który miał podbudować i zrobić ciekawszą właśnie tą jedną z postaci i to jest fajnie poprowadzone i ja szczerze mówiąc właśnie jak gdzieś tam w recenzjach widziałem, że też tutaj w tej książce się pojawia taki element i też był właśnie bardzo mocno krytykowany, no to ja wiesz, ja się spodziewałem, że nie wiem czego tutaj będziemy mieli w ogóle jakie opisy z tym związane i po prostu byłem w szoku, że w dzisiejszych czasach wydawałoby się gdzie mamy dużą otwartość ludzi na jakieś określone jakby inności czy odmienności, no odmienności w ogóle nie, nie wiem na ile można mówić o odmienności w tym przypadku, ale, ale rozumiesz o co mi chodzi, że przy teoretycznej otwartości ludzi no nadal taka drobnostka urasta po prostu do rangi, nie wiem jakiej kontrowersji i przysłania tak na pewno sprawę, jakby wartość książki jako takiej, no bo jeżeli jest na przykład tak, jak ty mówisz w przypadku końca i początku, że autor to tak, no, wykorzystuje w tak niski sposób na przykład, no to to jest coś, co no, powinno być piętnowane ze wszechmiar, z jednej i z drugiej strony, nie? Czyli jeżeli chodzi o taką bezmyślną krytykę i jeżeli chodzi właśnie o tego rodzaju jakieś zagrywki pod publiczkę po prostu i, i, i tego rodzaju jakąś tam linię obrony. Spróbuję ubrać w słowo wszystko to, co bym chciał przekazać w tym temacie. Po pierwsze ja nie przepadam za naciskiem środowisk na, na to, żeby na przykład, nie wiem, w filmach ukazywała się postać czarnoskóra, albo w filmach ukazywała się postać gejowska, o ile to nie jest potrzebne. No, nie, nie chcę tutaj się robić na świętego obrońcę, który broni wszystkich czarnych i wszystkich homoseksualistów i wszystkie mniejszości, które są wprowadzone. Nie przepadam za tym, ale też nie przepadam za tym, że to jest właśnie stosowane jako kontrowersja. No, takie środowiska, nie wiem, LGBT cieszą się, że tutaj mamy postać homoseksualną, a tak naprawdę to jest i tak stosowane jako reklama, jako kontrowersyjna reklama filmu, albo potem jako kontrowersyjna obrona filmu, czy książki. Ale druga rzecz. Kurczę, no po pierwsze, fantastyka odzwierciedla rzeczywistość, a trochę się zmieniły czasy. Yy, wiesz, jeżeli mamy ekranizację jakichś komiksów z lat 50. no to się je uwspółcześnia. Nikt nie krytykuje, czemu wstawili komórki w ten komiks, yy, skoro w oryginale nie było. A krytykują, czemu wstawili czarnoskórego albo z tej postaci zrobił geja. No bo tak wygląda dzisiejszy świat. No, dzisiaj jest dużo większa multikulturowość no i dużo większa otwartość na tego typu tematy, więc to też się odbija na książkach czy filmach, czy to się komuś podoba, czy nie. A trzecia rzecz, że no kurde, to są Gwiezdne Wojny, to jest yy, uniwersum na skalę kosmiczną. Mamy tutaj związki, yy, wiesz, człowieka Między, z kosmitą jakimś. Że, że się tak no, Już nawet nie chodzi o to, że dwie różne płci, ale nie wiem, no Tuilekanka z jakimś tam łukim, albo bywało bodajże w tej serii książek Przeznaczenie Jedi, że ludzka kobieta była w związku, miała romans z botaninem, to jest taki też zarośnięty zwierzak. Albo właśnie w książce Kempa The Old Republic Oszukani tam ten właśnie Dart Malagus, ten główny zły miał romans z Tulekanką. No kurczę, to jest też inna rasa zupełnie, to jest kobieta z ogonami na głowie, ale wiesz, no to jest facet, to jest kobieta, więc akceptowalna, a tutaj nagle dwie baby, więc nie, więc już nie, nie? Także kompletnie się z tym nie zgadzam, no mamy, mamy związki w ogóle z innych planet, to ok, dopóki on jest facetem, a ona jest babą, nie? A już w ogóle spotkałem się z takimi recenzjami, gdzie, wiesz, y, dowiedziałem się, że będzie wątek y, y, z, dwoma, z dwoma lesbijkami. Liczyłem na to, że to jakieś dwie młode adeptki Jedi będą się zabawiać w świątyni, a tutaj dostałem coś kompletnie nieistotnego, wtrąconego na siłę. No kuźwa mać, no jak na si Także, wiesz, ludzie jak słyszą, że dwie kobiety y, homoseksualne, to myślą, że zobaczą sepornusa z lesbijkami. Bikami, nie? I to zaakceptują. No, a to, z, ja, ja nie wiem, czy to też jakby te kontrowersje nie są tak podkreślane, bo ja odniosłem wrażenie przy okazji teraz Przebudzenia Mocy, z właśnie tych pierwszych książek, komiksu pierwszego, gdzie się pojawiła na, na przykład ta żona Hanna Solo, że to środowisko fanów Gwiezdnych Wojen, no, pokazało się z niezbyt dobrej strony, bo mieliśmy przecież przy okazji filmu falę krytyki, bo mamy czarnego szturmowca, mieliśmy właśnie falę krytyki, bo pojawiła się czarna żona Hanna Solo, mieliśmy teraz falę krytyki właśnie tych wątków homoseksualnych no i, i tak jak mówisz, no o tyle to dziwne, że no fantastyka odzwierciedla rzeczywistość i dziwne by było, gdyby to było co innego i tak nawiążę, bo wspomniałeś, że będziemy zaraz mówić o Star Treku, więc może w jednym podcaście się rozprawmy z tym wszystkim, to ja, uwaga, spoiler mały do Star Treka, nie popsuję ci zabawy, myślę, przed jutrzejszym nie, no ja zanaseń. wiem, no bo to było już nakręcone, no, to już było w necie nakręcone, no Sulu jest gejem, nie? No, Sulu jest gejem, ale to też właśnie, żeby ci uzmysłowić, o co cała afera. Jest po prostu jedna malutka scena, kiedy bohaterowie Enterprise w którymś momencie schodzą na planetę jakby do portu i jest scena, kiedy no, rozchodzą się wszyscy członkowie załogi i na Sulu czeka mąż z tureczką I to jest wszystko. Ale z drugiej strony, już też kończąc ten temat całkowicie, w Star Treku pierwszym Kirk y, może się nie przespał, ale zasugerowano nam stosunek z, z zielonoskórą kosmitką, z jakimiś tam odpryskami na twarzy, co też jest przecież y, no, jakimś y, nie do końca naturalnym wydarzeniem. Natomiast w drugim Star Treku Kirk i tu już na pewno był stosunek, bo mamy scenę po stosunku, nie z jedną, a z dwoma kosmitkami, co według religii i w ogóle wszelkich przyjętych norm jest w ogóle jakimś wypaczeniem i jakąś dewiacją. I to jeszcze takie tam z jakimiś ogonami na twarzy. Nawet nie mówiąc o filmach, to, to ja, ja chciałem właśnie spuentować tym, że zastanawiające jest, żeby też dosyć głośno, głośna krytyka była tego elementu, a jakby wszyscy z humorem przyjmują, jakim Lovelasem w starym Star Treku book Kirk, no już nawet nie, nie mówię teraz, tylko właśnie właśnie w tamtych starych seriach, gdzie on tam, przecież to się stało przedmiotem wielu popkulturowych żartów, że, że w zasadzie jakby to hasło, że Enterprise, który bada nowe cywilizacje i ucieka w nieznane, no to przecież było, było niezliczona ilość memów z kapitanem Kirkiem z, z co i róż nową zdobyczą po prostu w postaci jakiejś kosmitki. No i to nikomu nie przeszkadzało, a tutaj mamy znowu aferę przy okazji filmu, bo postać homoseksualna. No ale tak jak mówi, zrobił nam się podcast trochę zbyt poważny i weszliśmy w zbyt długą degresję chyba. Nie wiem ilu słuchaczy się w tym momencie wyłączyło zupełnie i trzeba by było to chyba na właściwe tory, czyli powrócić do książki i głównej fabuły. I w, w zasadzie ja nie wiem, czy my bez spoilerów jesteśmy w stanie powiedzieć coś więcej. Chyba się zgadzamy, no nie, że... nie, Tak naprawdę my skończyliśmy już i, i teraz podsumować, a, a potem do spoilerów. Wydaje mi się, że się zgadzamy, że najciekawszy jest ten wątek właśnie imperialny, że tak, się, że tak go nazwijmy. I, I mamy tutaj te dwa przeplatające się wątki właśnie, czyli rebelii i sitów, które też właśnie są poprowadzone dość ciekawie. Jest ta książka pełna akcji, ja Ci powiem szczerze, że jeżeli miałbym powiedzieć jeszcze bez spoilerów to tak do ogólnych swoich wrażeń, to mi się na początku ją czytało momentami ciężko, dlatego że tej akcji było tak dużo i tych wątków no wydawało mi się, że jest no, takie mnóstwo, takie zatrzęsienie, że ja do końca nie wiedziałem, gdzie nas to wszystko prowadzi. I nawet jak się zbliżaliśmy do końca, to jakby nadal nie miałem w głowie... Jak Kemp chce to wszystko połączyć w jakąś jedną sensowną całość i no finał spowodował, że u mnie ocena tej książki bardzo mocno skoczyła do, do góry, bo no, wydaje mi się, że to jak to zostało spuentowane i jak ta książka się kończy, to było naprawdę bardzo fajne i i wydaje mi się, że to też pokazuje, że gdzieś tam ta, ta powieść była po prostu fajnie i sensownie rozpisana i że autor miał w głowie konkretny plan, jak tutaj te wydarzenia rozpisać i, i mi się, mu się to udało. I wydaje mi się, że to jest książka dla kogoś, kto też właśnie w tym starym rozszerzonym uniwersum nie siedzi albo kto jakby się trochę obawia tego, co ty na przykład wspominałeś też w jednym z ostatnich podcastów, że no, czytelnicy mają barierę, żeby wejść w te powieści, bo, bo się nie odnajdą, bo nie będą rozumieli na przykład yy, jakichś tam nawiązań, czy ben, będą się bali tego ogromu świata. No, no nie, to tutaj nie mamy z tym do czynienia. Wydaje mi się, że ta historia jest spójna, jest fajnie poprowadzona i, i ogólnie ja tą książkę oceniam dobrze. No ja tu tylko przyklepię i przejdźmy do tych spoilerów już, bo ja, ja naprawdę tutaj nie mam wiele więcej do dodania, a chciałbym posłuchać, co masz do powiedzenia na temat tego zakończenia, że ci się te, te tak odwróciło. Uwaga! Spoiler! Znaczy, Jeżeli chodzi o spoilery, to ja bym chciał zacząć od tego wątku lordów właśnie, czyli Imperatora i Weidera bo tutaj jakby był jeden z takich największych zgrzytów, które ja miałem, że odniosłem trochę wrażenie, że w którymś momencie ten wątek poszedł w takim trochę dziwnym kierunku i ja nie wiem na przykład, czy te sceny, jak ty ładnie to ująłeś, wyżynania fauny na planecie, czy to było konieczne, bo w którymś momencie ta sekwencja się zrobiła dla mnie absurdalna, jak jest ta taka scena, kiedy Imperator z Wejderem ramię w ramię wyrzynają po prostu jakieś hordy tych, tych zwierząt, które są przedstawione tak, że no przecież ja, ja tak zrozumiałem, że cały ten oddział na przykład tych partyzantów to się boi jednego takiego zwierzaka, mimo że oni no. przecież też są uzbrojeni tam w blastery, mają jakieś granaty itd., dalej. to oni po prostu na samą myśl, że właśnie będą mieli do czynienia zaraz z tym zwierzakiem czy tym potworem, no to po prostu są bladzi ze strachu, a tam Imperator z Wejderem po prostu wyrzynałem jakieś dzikie hordy i po prostu ta scena wydała mi się tak przesadzona. Tym bardziej, że no oni i tak są pokazani właśnie jako tacy mega potężni. Jak jest ta na przykład scena początkowa z wejderem. No, no dla mnie dużo bardziej właśnie Potęgę Weidra widać, jak on właśnie włącza miecz pod koniec i, i idzie w ich kierunku. Albo gdzieś tam na statku włącza miecz i idzie. Albo pierwsza scena, gdzie zabija tego właśnie przyjaciela czama i wtedy oni słyszą oddech w komunikatorze. No to już jest mocne, a to było kompletnie zbędne. Ja chyba właśnie w tym momencie miałem mały kryzys właśnie na tej scenie, o której mówisz, o ile dobrze pamiętam. Właśnie w tym momencie sobie pomyślałem, że przydałoby się tutaj wyciąć trochę stron jednak. No to, to widzisz, to, to w sumie podobne wrażenia mieliśmy, bo, bo dla mnie to też, mówię, było, było kompletnie zbędne I, i tak jak ogólnie ten wątek takiego pościgu właśnie za Imperatorem i Wejderem toczonym jakby gdzieś tam już na samej planecie, on, on był całkiem też nieźle poprowadzony, no to mówię, tu wydaje mi się, że trochę chęp popłynął i tak jak trochę bez powiedziałem, to mi się ciężko było wbić w ten początek, bo jakoś mi za dużo było tych partyzantów tam na początku. Jakoś nie, nie, nie wiem, czy tutaj też by nie, nie powinien ten wątek być trochę skrócony, bo ja miałem wrażenie, że tam jest dużo takiej waty, gdzie z jednej strony to niby mamy pokazane właśnie te relacje Chama Senduli z tą panią Porucznik chyba, czy jakąś tam Twilekanką, która z nim tam współpracuje, co gdzieś tam było podbudowywane pod to też, co, co później w finale nam wraca i tak dalej, i tak dalej, ale jakoś mi się to, to ciężko czytało i, i jakby przez to właśnie też nie do końca ja wiedziałem w jakim kierunku to wszystko zmierza, bo bo jakoś miałem w głowie taki mętlik po prostu, że tych postaci było tak dużo i każda tam w zasadzie się pojawiała na chwilę znikała i dopiero wracała tam po nastu stronach, żeby odegrać jakąś tam rolę, że mówię, że to naprawdę jakoś taka rwana mi się ta powieść wydawała, ale właśnie im dalej końca, tym lepiej i też spoilerowo chciałem tam nawiązać trochę do, do właśnie samego finału, że bardzo mi się podobało, jak to zostało zgrabnie połączone wszystko, jak te wątki właśnie tych imperialnych na przykład się splotły z właśnie z tą partyzantką i, i z lordami i bardzo, bardzo naprawdę mi się podobało to, jak ta książka została zakończona. Ja nie, ja nie wiem, jak to oceniasz w ogóle sam ten finał y, i, i zakończenie. Czy to by się podobało właśnie? Ogólnie to jest y, dość charakterystyczne dla tego nowego kanonu, bo ja na chwilę obecną wydano sześć książek, jeżeli dobrze liczę, nie licząc Przebudzenia Mocy. I jeżeli dobrze liczę chyba cztery książki, miałem także właśnie w... Y, w drugiej połowie zwolniłem, czytało mi się to źle, a już miałem oceniać nawet, wiesz, słabiej tę książkę, a końcówka sprawiała, że nagle wow, jaka ta książka fajna. <grym> Także prawie wszystkie książki z tego nowego kanonu na mnie tak podziałały, chociaż akurat Lordowie najmniej, a to mm, dlatego, że to, po pierwsze nie podoba mi się trochę ten, to, że Palpatine tak naprawdę to wszystko, nie wiem, przewidział, wszystko wiedział, co będzie i tak dalej bo tak to się chyba kończy, nie, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, tak, właśnie to jest to, co ja też tam w którymś momencie nawiązałem, że ja właśnie dokładnie takie też wrażenie odniosłem, że jakby Imperator po to zabrał Wejdera. To był wszystko jego wielki plan jakiś. Tak, że, że to był jakiś taki jego wielki test można powiedzieć dla Wejdera. Dla tylko ja, ja mówię, ja miałem wątpliwości, czy to jest tak, że, że nie tyle, że on jakby to przewidział może wszystko, tylko jakby, że chciał poddać Wejdera testowi, a po prostu już jakby samo to, co się stało jakby w tej wiosce, no, że wykorzystał jako taką po prostu ostatnią próbę. A nie podobało mi się tak dlatego, bo to... No teraz zaspoiluję inną książkę, ale... W dość podobnie kończy się wątek tego, co tam robi Vader, że to też było wszystko przewidziane i wymyślone i zaplanowane przez Palpatina, także dwie książki bardzo podobnie nam zakończyły tę całą historię. A kolejna rzecz, ja nie wiem, czy Lordowie Sithów mają mieć kontynuację, nie mam pojęcia, czy to jest, z tego, co widzę teraz na rozpisce, to nic nie jest chyba planowane, ale gdzieś mi się tam kiedyś obiło uszy, że to ma być trylogia czy coś, pewnie będą kontynuowane, no bo one się tak naprawdę urywają. No niby mamy jakieś tam zamknięcie tego yy, wątku który jest głównym wątkiem książki, ale bohaterowie wszyscy gdzieś tam zostają w zawieszeniu. Tak naprawdę ich historie zostały urwane. Tak, jak najbardziej. Tu się zgadzam. Natomiast no mówię, mi, mi, mimo wszystko się to podobało. Mimo, że ja się zgadzam, że to jest trochę takie właśnie naciągane, tylko ja to sobie tak trochę zracjonalizowałem w głowie właśnie, że to jakby nie tyle, że to było wszystko przez Imperatora jakby w, w detalach zaplanowane, tylko po prostu mówię, on troszeczkę jakby wykorzystywał jakby to, co się dzieje, żeby ten plan troszeczkę swój modyfikować i, i właśnie jakby sam ten finał, kiedy wysyła Wejdera właśnie na tą rzeź, no to, to że to był taki finalny test, ale na mnie to zakończenie zrobiło wrażenie, dlatego że raz, że mamy tam jakby ten finał całkiem fajnie właśnie poprowadzony, bo też najpierw mamy cały ten wątek partyzantów, którzy tak jak ty też Wspomniałeś, no, kiedy jakby akcja się przenosi do tej wioski, no to tam też nagle jakby musi dojść do takiego. Przewartościowania no jakby tych działań w, właśnie w obrębie tej partyzanckiej grupy, no bo oni też stają przed określonym dylematem, jak to wszystko rozegrać. I sam wątek Wejdera o tyle właśnie mi się podobał, że właśnie ta cała książka była dla mnie takim trochę takim przepychaniem się pomiędzy imperatorem i Wejderem, którzy gdzieś tam. No, cały czas z, ze sobą prowadzili taką grę, i tutaj, jakby w, akurat w tym przypadku jakoś mi to zagrało, że imperator trochę wejdera tak sprowadził, można powiedzieć, bardzo mocno do parteru. Być może przez to, że to zakończenie jest tak mocno, w sumie negatywne, to na mnie zrobiło to takie wrażenie. No to źle to zabrzmi, że mi się to spodobało, ale no to. to... To czasami w horrorach tak działa, że po prostu no lepiej czytelnik czy widz odbiera właśnie negatywne zakończenie niż jakbyśmy dostali tęczę i jednorostę na, na koniec i tutaj właśnie to na mnie też zrobiło jakoś tam wrażenie, że, że w zasadzie tutaj no trudno mówić w ogóle we wszystkich tych trzech wątkach o jakichś wygranych tutaj, no, można powiedzieć, że każdy, każda frakcja dostępuje porażki w mniejszym lub większym stopniu i to no, to mówię, to mnie zaskoczyło, bo się nie spodziewałem po takiej w sumie przygodówce, że, że wiesz, że nagle finał dostaniemy tak mocny i w sumie taki właśnie rozegrany na, na takich dosyć ciężkich nutach, no bo, no, no bo to było mocne zdecydowanie. No, ja się zgadzam tutaj, nic więcej nie dopowiem. No to chyba kończymy, chyba że coś jeszcze tak spoilerowo byś, byś chciał dodać do, do tego, co tutaj w lordach. Nie, wiesz, dostanie. na tyle na ile ja pamiętam tę książkę, to już <laughs> liczyłem, że w 15 minutach się zamknie. No, to wszystko <laughs> przez to, że, żeśmy ugrzęźli w dygresjach na 20 minut. Nie, nie wiem, na ile to będzie strawne dla naszych słuchaczy. Miejmy nadzieję, że nam to wybaczą. No i znaczysz będziemy... w opisie, w którym momencie rozmawiamy o homoseksualizmie. I jeszcze dasz to w nagłówku, to zrobimy sobie clickbaita. Tak, tak. On, no, napiszemy, konglomerat w końcu o, ujawnia swoje... geje opanowują tak. Star Wars. Tak, Fuj, tak. Fuj. No, to... Tu żartowałem, nie podkreślam, w razie jakby mnie ktoś słuchał przypadkiem tylko będziesz, kawałek. B, b, będziesz to montował, więc w razie czego to wytnij profilaktycznie, bo ci ktoś to wmontuje później i będzie, wiesz, na zapętleniu, będziesz memem takim. Będą, będą tobą straszyć dzieci. No, ale no. nie przedłużając, dziękuję ci bardzo Mando za nagranie. Cieszę się, że się nam w końcu udało usiąść do książki. Ja również ci dziękuję i dziękuję wszystkim słuchaczom, że wytrwali do tego momentu i od razu zapraszam na konglomeratpodcastowy.pl, gdzie wszystkie pozostałe książki z nowego kanonu Star Wars usłyszycie z kolei w moich solówkach. Dokładnie tak, polecamy, bo Mando już naprawdę odwalił kawał dobrej roboty i przygotował i podcasty właśnie i o samym rozszerzonym uniwersum i o, o, o książkach właśnie z tego nowego kanonu, a ja mam nadzieję, że też mi się uda zabrać trochę bardziej na bieżąco na przykład za, za to, za te nowe powieści, które Uroboros wydaje i też jeszcze w takim składzie gdzieś tam się o książkach usłyszymy, a na pewno się usłyszymy wkrótce przy okazji komiksów, no bo nie chce być inaczej i mamy już sierpień, czyli zaraz pojawi się nowy Star Wars komiks, którego nie omieszkamy Wam zrecenzować. Także jeszcze raz dziękujemy za to, że z nami byliście i do usłyszenia w następnym odcinku.